Stephen King Lustrzana podłoga 1967 Występują Narrator Hubert Spandowski, Reynard, Witold Kuźma, Wharton Łukasz Skóra, Luiz, Grażyna Nadmorska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 Trzebał gips, aż mógł dosięgnąć gałkę od drzwi. Przekręcił ją, po czym szarpnął naprzód, aż nabrzmiały mu żyły na skroniach. Gips Przełamał się i w końcu rozdzielił. Drzwi otworzyły się ciężko, zrzucając za prawę niczym martwą skórę. Worton wpatrzył się w migoczące srebrzyście rozlewisko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 Szana podłoga, montaż i reżyseria Łukasz Skura i Hubert Spandowski. Wokasz Skóra Pomysł serii Hubert Spandowski